Porozmawiamy sobie o trzecim tomie Eskadry Alfabet pod tytułem Cena Zwycięstwa, trylogii autorstwa Aleksandra Frida. Serii książek, którą czytaliśmy od dawna, ja pierwszy tom przeczytałem dwa lata temu, ale tak naprawdę omówiliśmy go niewiele ponad rok temu. Dość szybko rozliczyliśmy się też z drugim tomem. Planowaliśmy szybko zabrać się za trzeci, bo byliśmy bardzo zadowoleni po tych dwóch pierwszych tomach, ale no zajęło nam rok. Chyba dobrze, że rok, bo Aleksander Fried to jest taki pisarz, że te przerwy e, się przydają. Mhm, no ale w końcu, w końcu zamykamy tę trylogię i bardzo dobrze. No i żeby było jasne, to jest trzeci tom serii, trzeci tom trylogii, więc z oczywistych powodów będą tutaj spoilery. Do pierwszego tomu, do drugiego, no i taka specyfika tych podcastów, że pewnie do trzeciego też, więc jakby ktoś bardzo nie chciał słuchać, to powiem tylko, że ja bardzo, bardzo i to bardzo polecam te trylogię, więc jak ktoś chce... Mieć przeczytane przed przesłuchaniem, no to szybko do książek. Fantastyczna przygoda przed Wami, a potem posłuchajcie, co mamy do powiedzenia. No to ja też mogę powiedzieć, w drugiej minucie skończymy podcast. Dla mnie to w tej chwili, no to jest chyba najlepsza rzecz książkowa, którą ja w wieznych wojnach czytałem. Szczerze mówiąc, bo do tej pory cały czas w nowym kanonie u mnie numerem jeden były więzy krwi, które nadal bardzo wysoko oceniam. Ale szczerze mówiąc, cena zwycięstwa to jest doskonała książka. Ona nie tylko świetnie wieńczy trylogię i po prostu Fried tutaj no wręcz podręcznikowo pokazał, jak książkowa trylogia powinna wyglądać, jak, jak tego rodzaju seria powinna być zbudowana, jak powinny być rozkładane akcenty i jak ją można świetnie zakończyć, ale to jest też sama w sobie po prostu doskonała książka, bo to jak tutaj mamy różne wątki, także z tego no, szeroko pojętego nowego kanonu zaimplementowane do tej książki, jak one są wykorzystane, jak stawiają pewne rzeczy w innym świetle, jak pewne wątki rozpoczęte w komiksach, jak cała kwestia operacji popiół i, i posłańca imperatora, jak one tutaj znajdują swój finał, jak przede wszystkim postaci zostały zaprezentowane i gdzie poszczególne wątki poszczególnych postaci zostały doprowadzone. To jest naprawdę rewelacyjna książka i, i no mówię, no całościowo nie ma lepszej trylogii moim zdaniem w tym nowym kanonie, a cena zwycięstwa sama w sobie jest dla mnie w tej chwili numerem jeden, jeżeli chodzi o książkowe Gwiezdne Wojny. Tak jest. Ja się tutaj całkowicie zgadzam. Co prawda nie czytaliśmy dynastii Trauna, bo jak powiedziałeś nie ma lepszej trylogii, to chciałem powiedzieć, że jest tylko jedna trylogia jeszcze poza e, Eskadrą Alfabet, no czyli tak, koniec prawda, i początek. A to, a to wiesz, wielkie wyzwanie nie jest zrobić lepszą, ale ja się zgadzam. Czytając tę książkę myślałem sobie o tych naszych typach, które kiedyś wysyłaliśmy na jeden blog, gdzie masa fanów wysłała swoje typy najlepszych książek i najlepszych komiksów. Ja wtedy Eskadra alfabet nie brałem pod uwagę, bo jej po prostu jeszcze nie skończyłem. A jako pojedyncza książka, no to W Krwi był dla mnie numerem jeden. Gdy czytałem Cenę Zwycięstwa, to też sobie o tym myślałem, że całościowo patrząc na to jako na trylogię, ta seria przebiła u mnie, więc krwi jest wyżej. Cena zwycięstwa jest sama w sobie fantastyczną książką, aczkolwiek ona jest fantastyczną książką właśnie dlatego, że już że mamy w niej zakończone wątki, które zostały rozwinięte i wprowadzone tak, tak. i rozwinięte mhm. wcześniej. Także na to trzeba patrzeć całościowo, bo tak jak przy wcześniejszych książkach ja wielokrotnie podkreślałem, że Frida ciężko się czyta, że to nie jest łatwa lektura, tak tutaj ja tego bym już nie mówił. To podejrzewam, że to nadal jest ciężka lektura, ale mm, ja tę książkę przepłynąłem, ja ją po prostu połknąłem, ja nie mogłem się od niej oderwać, gdzie jednak i z pierwszym tomem i z drugim miewałem problemy, ale to właśnie dlatego, że tutaj już tak dobrze byliśmy zanurzeni w to wszystko, tak dobrze znaliśmy te realia, te postaci i Frit je prowadził w taki sposób, że to się nie dało oderwać, mhm, także no, no, czyta się świetnie po prostu. Tak, no to ja też się zgadzam i możemy przejść w tym kładzie do strefy spoilerowej i już rozebrać ceny zwycięstwa na czynniki pierwsze. Tak jest. Pewnie będziemy to robić tak, jak robiliśmy to przy wcześniejszych tomach, czyli postać po postaci, ale zanim do tego przejdziemy, to krótki zarys fabuły i ewentualnie jakieś rozwinięcie drobiazgów. E, tak naprawdę ta książka tak ogólnie patrząc, to tych wątków ma niewiele, tak, tak, jakbym to miał taki szablon jej zarysować. No bo zaczynamy od pościgu za 204, za skrzydłem cienia i... To jest taki trochę analogiczny pościg, jak e, by, był w pierwszym tomie, gdy jeszcze Wyl i Czas nie dołączyli, gdy jeszcze w ogóle nie była eskadra Alfabet, oni wtedy w, z tą eskadrą Warhołów latali, czyli tak naprawdę ymm, no, y, skrzydło cienia, 204 jest w odwrocie i ucieka, a y, y, y, y, Herasyndula wraz z, z, y, y, ze swoimi podwładnymi siedzą im na ogonie i skaczą za nimi z jednego miejsca w drugie. 204 pod dowództwem Sorana Kajze zapoczątkował drugą fazę operacji popiół i ona... No przebiega podobnie, niszczą planety, ale robią to trochę inaczej, w sensie celem jest co innego, bo oni niszczą planety imperialne. Oni niszczą planety imperialne, na którym zamieszkane przez ludzi, którzy nie podporządkowali się ich wizji imperium. No i mamy zniszczenie jednej planety i tak naprawdę finał tego całego wątku podczas oblężenia Czedawy i próby zniszczenia tej planety, która zostaje powstrzymana, aczkolwiek też w fajny, niekoniecznie szablonowy sposób. I potem, pomijając na chwilę obecną jeszcze wątki takie poszczególnych postaci, bo to rozwiniemy za chwilę, potem ta druga część tak naprawdę zmierza do bitwy o Jacku. I cały finał, całe ostatnie nie wiem, 150-200 stron to jest ta bitwa, pokazana od trochę innej strony, pokazana trochę w skali mikro, kończąca właśnie te wątki e, starcia między e, pilotami myśliwców, między e, eskadrą 204, między skrzydłem cienia, a eskadrą alfabet. I to jest tak w skrócie, naprawdę w mikropigułce, a za chwilę to wszystko jeszcze rozwiniemy. No i ja y, mogę zacząć od czegoś, co kiedy m, sięgnąłem po cenę Zwycięstwa trochę zasiało we mnie obawy, czyli właśnie od tej drugiej operacji popiół. Bo powiem szczerze, że to mi się wydawało na początku straszliwie karkołomnym pomysłem do przeprowadzenia, jako wiesz ten wątek, wokół którego to wszystko zaczyna się kręcić. No bo my z jednej strony już gdzieś tam mieliśmy takie wątki, no bo chociażby w Pilotach taj oni się przecież też potykali już z tymi zbuntowanymi imperialnymi. Mieliśmy wcześniej trochę podobny motyw w pierwszym tomie, kiedy jeszcze Kaize działał jako Devon i też na pewnej planecie właśnie w skali mikro gdzieś tam tam z tymi y, imperialnymi renegatami się rozprawiali no ale tutaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, nie? tutaj to się zaczyna na skalę właśnie to makro kiedy oni znowu zaczynają niszczyć całe planety i dla mnie to było dyskusyjne na dwóch poziomach. Po pierwsze, jakby z punktu widzenia właśnie znów tej skali makro, no bo trochę nie byłem w stanie sobie skleić jakby, jaka logika za tym mogła stać, czy, czy może stać po stronie imperium, no które w zasadzie w teorii powinno dążyć do konsolidacji, ale no wokół jakiejś jednak mi wszystko idei, no, umówmy się, kiedy oni są już w odwrocie bardzo mocno, no to sianie terroru na taką skalę, no nie wiem, czy, czy tak, wydawało mi się, że to jest jakby mocno dyskusyjne i to jest jedna kwestia, a druga kwestia, która dużo bardziej wydawała mi się problematyczna, to jakby te motywacje Kaizego i ludzi z 204, no bo w zasadzie on wprost artykułuje to, że ta operacja popiół i to, że właśnie to 204 jest za nią odpowiedzialny, to jest coś, co ma właśnie stalić tych pilotów, dać im cel. To, to, o czym też było mówione już przy okazji wydarzeń w drugim tomie, czyli właśnie Kajze wraca, wrócił wtedy do 204, wiedząc, że bez niego, no to oni wszyscy zginą, rozpieszchną się, albo źle skończą, no a wraca, żeby ich stalić i żeby właśnie dać im jeden wspólny cel. No i to dla mnie też wydawało się takie, wiesz, bardzo dyskusyjne, no bo tak jak ja yy, yy, byłem w stanie zrozumieć motywację Kajzego jako tego oficera, który właśnie no, spotkał się z próbą, czy podjął próbę normalnego życia i wiedział, że... No, to nie będzie łatwy proces, szczególnie dla osób z takiego pułku, który się wsławił takimi, a nie innymi działaniami, no ale z drugiej strony no, widziałbym inne rozwiązania niż żeby, wiesz, zrobić z nich drugi raz tak naprawdę masowych morderców i, i żeby ich stalić wokół właśnie no tak naprawdę straczęcej sprawy. I tak jak nadal uważam, że to ogólnie jest dyskusyjny motyw fabularny, to już na tym etapie, czy, czy jakby w kontekście tych wątków, uważam, że Fritz pokazał mi właśnie, że on totalnie miał kontrolę nad tym, co i jak chce opowiedzieć, dlatego że w zasadzie cały cała ta kwestia tej operacji popiół drugiej, motywacji Kajzego w kontekście stalenia pułku i przede wszystkim jakby właśnie tego wątku, tego powrotu do normalności, jemu się udało mega ciekawie poprowadzić, no bo tu wchodzi nam ten wątek posłańca Imperatora, nie? Czyli coś, co jest z nami już od jakiegoś czasu, no bo to po raz pierwszy chyba to się pojawiło w komiksie Rozbite Imperium, Później mieliśmy tych posłańców i w grach, i właśnie w książkach. No i tam w drugim tomie był ten wątek, że posłaniec powrócił, członkowie skrzydła cienia w zasadzie nawet zaczęli go darzyć taką trochę nabożną czcią. No a tutaj nagle się okazuje, że Kaize trochę przy pomocy Iriki Quell dostaje się gdzieś tam do bebechów tego posłanca imperatora i nagle nam, przed nami jest odkryte w zasadzie to, co doprowadziło do operacji popiół, jak w zasadzie te jednostki, które za operację popiół odpowiadały, zostały wybrane i właśnie mamy rzucone no takie naprawdę mega interesujące światło na ten wątek powrotu imperialnych w ogóle do funkcjonowania w społeczeństwie i tak jak znów, nie wiem trochę czy to nie jest przegięte, tak jak wiesz ta, nie wiem, odporność tych małych myśliwców na strzały w niektórych momentach, tak nie mm -hmm. wiem czy tutaj ta skala i to, że nagle się dowiadujemy, że istnieje jakaś po prostu... Totalnie przepotężna i wszechwiedząca baza o wszystkich ludziach, którzy byli związani z imperium i imperator po prostu kolekcjonował wszystkie grzeszki jakie Teczko, tylko możliwe. wszystkich. Tak, tak i to, i to yy, tutaj yy, trzeba naprawdę brać pod uwagę, że na wszystkich, nie no bo tutaj to nie jest tylko tak, że to są oficerowie czy żołnierze, tylko yy, tutaj w zasadzie pada wyraźnie sugestia, że każdy kto się splamił yy, w ten czy w inny sposób, nie wiem, zahachmęcił coś, wykorzystał swoją pozycję yy, w jakikolwiek sposób i tak dalej, i tak dalej, no to on też jest zbrukany i, i jest gdzieś najprawdopodobniej w tej bazie. I tak jak mówię, no można to trochę yy, tak z yy, z podniesionymi brwiami nieco i lekkim zdziwieniem brać pod uwagę, no bo to, to jest skala ogromna, no ale nie mniej jest to bardzo ciekawy motyw i ma mega też takie nietuzinkowe i ciekawie zarysowane reperkusje, ale to do tego sobie dojdziemy przy wątkach postaci. No, no to po kolei myślę, że już się z tym Soranem Kajze rozliczymy, a potem przejdziemy do tych dobrych. E, sama operacja popiół mnie się podobało, znaczy ja to nawet rozumiem, no bo tak jak mówisz, niby po oni powinni się łączyć, ale oni są rozdzieleni i tutaj siłą Kaize doprowadzi do tego, że no może powstanie mniejsze imperium, ale spójne według jego wizji i na pewno większe niż to, którym dowodzi teraz. I, i to jedyne imperium, które, które według niego i według imperatora najprawdopodobniej powinno działać. i to pokazuje, dzięki temu Fried pokazuje kilka fajnych motywów, jak na przykład właśnie mamy odbicie Czedawy, i w pewnym momencie ci imperialni, którzy są właśnie zabijani przez innych imperialnych i walczą ze wzlatują, sobą. Tak no, ...zlatują na, na orbitę, i nasi bohaterowie cieszą się, że o, mamy posiłki, a te posiłki zaczynają do nich strzelać, bo przecież jesteście rebeliantami. Może i imperium nas zabija, ale my też jesteśmy imperium i mamy nagle trzy strony konfliktu nie? w tym momencie. E, także to, to, to, to tak, naprawdę fajnie to było, było poprowadzone. Mhm. Natomiast sam Soran Kajze, ja mam duży problem z oceną tej postaci, bo tak jak w pierwszym tomie go rozumiałem i te motywacje, które wtedy były, które popchnęły go do, do tego, że wrócił jednak, byłem w stanie też jakoś zrozumieć. Krytykowaliśmy to, widzieliśmy w tym jednak trochę, trochę taki wytrych fabularny. Ale, ale jeszcze powiedzmy, no na, teraz ja to, jestem w stanie to klepnąć, natomiast tutaj ja trochę nie umiem ocenić tej postaci, bo on jest chyba psychopatą. On jest chyba psychicznie chory w tym momencie, bo on nam rzuca różne takie takie szlachetne teksty, że on chce dać nową drogę tym swoim chłopakom, tym swoim ludziom, bo przecież ta baza zniszczy wszystkich i on chce im pomóc, ale jednocześnie dopuszcza się masowego ludobójstwa i, i mhm, to jest takie... Ja, ja, ja nie umiem odczytać tej postaci po tym trzecim tomie. Jest, jest przedziwacznie dziwnym bohaterem w tym momencie. Znaczy właśnie, no tutaj y, kluczowe dla mnie jest to, że no, on podejmuje decyzję y, w zasadzie o ludobójstwie no, trzeci raz, nie? No, bo mamy pierwszą operację popiół, mamy operację popiół numer dwa, no i w zasadzie jego wizja polega na tym, że ta baza, która jak się okazuje jest na korusant w dzielnicy takiej, że jedyna opcja zniszczenia tej bazy to jest rozwalenie pokaźnego kawałka planety, no to podejmuje tę decyzję o ludobójstwie trzeci raz. No i jakby ja się zgadzam z tym, że właśnie to jest jakby mocno dyskusyjne, no bo tak jak mówię, no ja z jednej strony kupuję te jego motywacje zaopiekowania się gdzieś tam tymi ludźmi, za których on się czuje odpowiedzialny. Nawet rozumiem to, że on jakby dąży do tego, żeby zniszczyć tą bazę, no bo uważa, że to za, no, z, zburzyłoby jakby taki kruche podwaliny pod jakiś tam pokój, nie? na zasadzie takiej, że jeżeli to w ta baza wpadnie w ręce rebelii, no to, to, że ktoś się pokusi o to, żeby właśnie z niej zrobić użytek taki e, negatywny, natomiast no, no właśnie nie? To, to, to co mówisz, nie, że w zasadzie on wychodzi trochę na psychopatę, bo e, i można powiedzieć, by można było pewnie to załatwić w inny sposób, no bo przecież Korusant w tym momencie jest jeszcze cały czas imperialny i, i nie wiem, można by mm, spróbować na nawet przekonać. Yy, tutaj... no ale on o tym mówi, że jednak nieważne, w które ręce wpadną te informacje, czy Nowej Republiki, czy Imperium, każdy je wykorzysta. Nowa Republika po to, żeby ukarać, a Imperium po to, żeby szantażować i, yy, i nadal zmuszać ludzi do różnych rzeczy. Czyli ja tę jego ostatnią decyzję jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że dopuszcza się trochę mniejszego ludobójstwa, ale jednak, żeby to zniszczyć i, i żeby tego po prostu nie było. Bo to jest coś takiego, że nawet jakby taka Nowa Republika nie chciała z tego korzystać, to jednak te informacje będą mieli. I teraz mhm. taki, nie wiem, Net Tencent, który jest bohaterem Nowej Republiki, wcześniej był imperialnym, a jak jest tu, tu, tu jest wyraźnie powiedziane, że każdy, kto chociaż przez chwilę był w tym systemie, został przez niego zniszczony. Że nawet jak nie chciał robić czegoś złego, to coś złego w pewnym momencie zrobił. Więc taki net też może mieć na karku, wiesz, gdzieś tam schowane tajemnice, szczególnie, że on akurat jest taką postacią, że jak najbardziej może je mieć i już będą na niego inaczej patrzeć. Nawet jak to nie będzie sąd, to, to no to, to już nie będzie ten bohater w ich oczach. Taki Han Solo też przecież przez chwilę służył w Imperium i mhm, równie dobrze nie. na niego też mogą być jakieś haki, bo jest tu wyraźnie powiedziane, że ten system zniszczył wszystkich, nawet dobrych ludzi. Więc tę końcówkę ja jestem w stanie zrozumieć, ale wiesz, w pierwszym tomie Soran Kajze mówi do Jeriki Quell, że zrobiliśmy coś strasznego i odejść. Jeśli mhm. dopuściłaś się tego, no to to już jest przekroczenie wszelkich granic. No i, no i to była taka postać, a on wrócił, żeby pomóc swoim chłopakom i wrócił, bo wiedział, że nie ma dla niego miejsca, że będzie ścigany cały czas, więc to jest jego jedyna opcja na dokończenie życia tak naprawdę. W pewnym momencie go i tak złapią, albo zniszczą, albo zabiją. No ale on się podejmuje drugiej operacji popiół, co co jest... No, i, I cały czas wiesz gada o tych, że to dla swoich ludzi, dla swoich chłopaków. Którzy giną bóstwa, jeden nie? po drugim, tak naprawdę. No. Nie? Także, także to jest psychicznie chory człowiek chyba. no, no nie wiem Inaczej go nie, jest, nie, nie potrafię zinterpretować. No, no, na pewno połamany totalnie. nie I, i, i tutaj no, faktycznie to jest postać, którą bardzo trudno ocenić, to powiesz ja też niby się zgadzam z tą argumentacją, że każdy by tę bazę wykorzystał no ale yy, wiesz, yy, no, można, myślę, że tu, tylko to pewnie by była inna książka i, i to byłby pewnie wątek na cały, cały osobny tomik pewnie o yy, infiltracji korusant i yy, próbie przejęcia bazy. Yy, no dyskusyjna postać jakby do końca i no, ja nawet powiedziałbym, że mniej rozumiem właśnie te, te wątki osobiste, bo dla mnie to właśnie nawet w którymś momencie się za głowę złapałem, że on sobie cały czas wyciera gębę, mówiąc brutalnie, nawet w tych rozmowach z Quell, Tym, że to wszystko mhm. dla jego ludzi i tak dalej, i tak dalej, a no my widzimy po prostu, jak oni wszyscy jeden po drugim giną, no bo 204, tak jak mówisz, na zasadzie takiego lustrzanego odbicia całe, całego tego pościgu za Warchołami z pierwszego tomu no po prostu jest cały czas ostrzeliwany i, i ci wszyscy piloci tak jak Warchoły krok po kroku są redukowani po prostu do coraz mniejszej grupki ludzi. Nie? Natomiast wątek posłańca imperatora, no szalenie ciekawy na początku. To jak on zostaje zniszczony, jak zostaje rozbebeszony, jak udają się na planetę droidów, którzy mają wydobyć z niego informacje. Aczkolwiek ta baza danych dla mnie rzecz... Mm, tak jak, jak, jak, jak to padło na kartach tej książki, to tak mówię, kurde, no ta, yy, tak. Nie wiem, nie umiałem tego ocenić, takie mi się yy, głupie trochę to wydawało. Teczki na dosłownie wszystkich, którzy przez 20 lat dopuścili się, nie wiem, każdej łapówki, yy, każdego zhańbienia yy, ludzkości, nawet w skali yy, mikroskopijnej. Co prawda my już wiemy, nie wiem czy wiedzieliśmy to na etapie premiery trzeciego tomu, wiemy w troszeczkę, że no Nowa Republika raczej nie wykorzysta tych danych, no bo to chyba już w trylogii Koniec i Początek gdzieś tam też mikroskopijnie było zarysowane, a na pewno dość mocno w trzecim sezonie Mandalorianina. Mamy ten mm -hmm. cały program, e, gdzie imperialni dostają pracę, dostają no, na, na, nawet, nawet nie tylko gdzieś tam na, na, na małym szczeblu, ale i na wyższym. Także e, raczej Nowa Republika nie wykorzysta te, tej bazy danych. Ja chyba się cieszę, bo to jest okej, okay, spoko, wątek w tej książce, ale chyba bym go nie chciał rozszerzać, rozwijać bardziej. Nie no, ja dlatego go pozytywnie oceniam, że wiesz, on y, trochę nam układa to wszystko w kontekście wiesz, całej tej intrygi związanej właśnie z operacją popiół, z bitwą o Jacku, z całym tym planem Imperatora po upadku Imperium, bo jednak wiesz, dla mnie to zawsze było takie trochę zastanawiające właśnie i mam wrażenie, że Frid tutaj uzupełnia nam te, te rzeczy, które były białymi plana, plamami, nie? czyli właśnie jak to się stało, że tę operację udało się przeprowadzić i na jakiejś zasadzie gdzie działał, działał ten posłaniec imperatora i tak dalej, i tak dalej. I mówię, ten pomysł z bazą, on jest przegięty, bo ja się nie boję użyć tego słowa, jest przegięty, ale dla mnie to jest interesujące. I mi się nawet podoba to, że właśnie tutaj mamy rozkminę kto i jak to wykorzysta, bo to jest po prostu ciekawa rzecz, tak fabularnie, nie? Na, na zasadzie takiej, że tak jak mówisz, to widzimy i w serialach, ale nawet w tym ostatnim rozdziale tutaj, nie to widzimy, że mm -hmm jednak Nowa Republika jakby ma świadomość, zresztą to też chyba nawet wcześniej pada w tej książce, że nie wiem, to chyba Hera o tym wspomina. Że Nowa Republika ma świadomość tego, że no, żeby doszło do jakiegoś pokoju, to musi dojść do no, w pewnego poziomu, jakiegoś, nie wiem, pojednania, pewnej próby sklejenia tych, tych społeczeństw, no bo bez tego to jakby pokój jest nie do utrzymania. Nie? Więc jakby dla mnie pod tym kątem to naprawdę się wydaje mega interesująca rzecz. Tak jest. I zanim przejdziemy do wątków poszczególnych, postaci już tak szczegółowo, to ja bym jeszcze jednak dwa zdania powiedział o tym, co dalej mamy w tej książce, bo to pewnie będzie potrzebne też przy wątkach postaci. Bitwa o Jacku jest bardzo ciekawie pokazana. Sam wstęp może mnie trochę tak się uśmiechnąłem, bo tutaj Nowa Republika chce bardzo szybko zakończyć ten, ten konflikt. Mija rok od Endoru, a tak naprawdę wojna cały czas trwa i oni chcą to uciąć, chcą uderzyć w Jacku i chcą to to zakończyć, tylko, że oni tam lecą na pałę wszyscy, nie? Mnie się to mhm, szalenie podoba wcześniej, jak oni, oni wszyscy zakładają, że psz, to wygrane, tam nad mówi o tym, że, że ochrzanił jakiś, jakąś eskadrę, która na dwa dni przed bitwą już sobie w kantynie opijała zwycięstwo i to fajnie widać, że jest takie rozluźnienie przed tą bitwą, to się super czyta, że widać, że oni wszyscy już zakładają, że pojadą, postrzelają i, tak, i będzie koniec wojny. Nie? No a my wiemy, że to będzie jednak pewnie ciężkie starcie, ale mnie trochę rozbawiło jak oni przylatują i są w szoku ilu ich tam jest, tak jakby kompletnie na pałę, bez żadnego, nie wiem, sprawdzenia, bez, bez żadnego planu sobie przylecieli. No ale spoko, podoba mi się ta bitwa, że ona jest właśnie od, kończy nam wątki em, z tej trylogii. My ją widzimy w, te, w, w tym jednym wąziutkim wycinku, czyli starcie statku Hery ze statkiem Sorana, tylko już bez Sorana, starcie myśliwców i na, tylko na tym, tym fragmencie się skupiamy. My szerzej mieliśmy to w trylogii Koniec i Początek i tam właśnie, no, no tam też skupialiśmy się na wątkach, które były z tamtej trylogii, czyli ta Rea Sloan i, i trochę bardziej to wszystko było tro, tro, trochę szerzej pokazane. Tutaj jest ten, ten wąski wybrany fragment, ale to jest super w tej książce. No i on też właśnie się skupia na różnych postaciach. Pokazuje różne elementy różnych bohaterów, często mocno nieszablonowe. Znaczy to, to że dostajemy Jacku, to ja się nawet zdziwiłem, bo się nie spodziewałem, że Fritz... Ja też szczerze się zdziwiłem. Ja myślałem, że to, to tego tu nie będzie. No właśnie, byłem ja też tak totalnie zaskoczony, że, że ten wielki finał, to jest znów Jacku. Ale to, co mnie trochę rozbawiło, to to, że trochę tak jak wiesz, każdy autor kocha swoje, swoją powieść najbardziej, niczym własne dziecko, to, to, że tutaj wychodzi na to, że eskadra alfabet uratowała dzienna Jacku, o czym jeżeli ktoś czytał koniec i początek, to nie miał okazji się dowiedzieć, no bo tutaj jakby cały ten wątek się sprowadza do tego, że oni mają te, te cząsteczki z nad Czadawy czy Hadawy i po prostu są w stanie niejako robić takie zakłócenia, że mniejsze siły są w stanie zniszczyć większy statek Nowej Republiki i to mogło teoretycznie przechylić szale zwycięstwa na stronę imperialną, nie? I to jest po prostu mega ciekawa rzecz, bo to nagle jakby całą tę bitwę, którą widzieliśmy w finale trylogii Koniec i Początek stawia trochę w innym świetle, no ale to też jest fajna rzecz, to, to wiesz, ja zawsze to chwalę i to jest coś, na co ja też trochę zawsze narzekam przy filmach i serialach, że ja jednak tam mam poczucie, że twórcy po prostu wychodzą z założenia, że jak oni to robią, to to, to jest najważniejsze i tak trochę się nie oglądają na, na rzeczy, które robią inni, a jednak w książkach i w komiksach ja to mega lubię, że po prostu to się czuje, że to jest jedno uniwersum, że sobie twórcy pożyczają pewne wątki, że pewne rzeczy możemy obejrzeć z innej perspektywy i tutaj no, działa to w podobny sposób. Mm -hmm. Ja się zgadzam. I tak jak powiedziałeś, że przeżywalność tych dobrych i ich stateczków jest e, tradycyjnie przegięta, tak, w finale to czuć już e, tak bardzo mocno, ale ja i tak jestem e, tym faktem zadowolony, bo my dostajemy tutaj na koniec ostatni rozdział, który też teraz tu w figurce, też. E, który którego akcja rozgrywa się już później, e, gdzie widzimy, co się stało z tymi wszystkimi bohaterami, którzy przeżyli i jak to jest y, fantastyczne zakończenie tej książki. Taki, nawet ciężko powiedzieć, gorzki, bo to nie jest gorzkie. To nie jest ani pozytywne, ani negatywne. To jest takie prawdziwe, takie pozostawiające trochę pustkę, ale fantastycznie, czy, fantastycznie się to czyta. Gdzie ci wszyscy bohaterowie przeżyli, wygrali, juhu, yy, uratowali dzień, jesteśmy zwycięzcami, ale nie są teraz na jawinie, nie odbierają medali, nie ma fanfarów, tylko każdy z nich żyje swoim życiem i jakiś taki zalążek, fragmencik tego życia my dostajemy w tym ostatnim rozdziale i, i to jest super. Po prostu jak się kończy tę książkę, to, to zostaje je taka trochę pustka ale też dużo myśli o tej książce. Trochę rzuconych kilka tropów, które chcielibyśmy dalej czytać i, i, i mieć rozwijany gdzieś. Trochę takich, które nie wymagają rozwinięcia. W sensie żadne z nich żadne z nich nie wymaga rozwinięcia. To jest zamknięte, zakończone. Ale na przykład taki wątek Nathan, no chciałoby się dalej. nie mhm, Jakieś tak nowe jest. książki. Bo takie Jerice czy O czas, no to niekoniecznie muszę czytać. Już dostałem ich e, historię zamkniętą całą. Gościowo, ale wszystko to pozostawia taką trochę pustkę w czytelniku, ale taką fajną pustkę. Czy Wiesz, to tutaj jakby tytuł tej czwartej części, bo to jest osobna część, krótka, ale osobna cena zwycięstwa tytułowa i tytuł rozdziału Trwałe Blizny na Ciele i Duszy w zasadzie najlepiej podsumowują to, co dostajemy w końcówce, no bo to jest właśnie trochę taki rozdział i dlatego tak podkreślasz i ja się w pełni zgadzam, że to jest taki finał słodko-gorzki, no bo tutaj właśnie dostajemy pokazaną perspektywę tych osób, które no często, nie wiem, wiele poświęciły albo wiele przeszły, aby no jakiś ten kruchy na ten moment pokój w galaktyce zapanował. No i widzimy, że to nie pozostało bez konsekwencji na ich psychice, na ich życiu osobistym i tak jak mówisz, no kluczem tu jest właśnie ta prawdziwość, nie? Że, że to nie jest tak, że mamy tutaj jeden wielki e, happy end, e, tylko no, no to jest taka, taka życiówka, nie? że e, mhm. no, super to się czyta, naprawdę, piękne spuentowanie tej książki. Tak jest. Dobra, i przejdziemy sobie przez wątki postaci, myślę. Jerika e, Quell. Byłem szalenie przeszczęśliwy czytając ten tom, że dość szybko Frit zdradza nam, tak, co, się, tak. c, c, co planuje ta postać. Bo mnie i ciebie również zakończenie drugiego tomu no tak bardzo niepewnie podchodziłem. Wprowadziło w taki stan, że ja z obawami czekałem na ten trzeci tom, bo ja totalnie nie wiedziałem, co teraz tam będzie? No, dostaliśmy postać w pierwszym tomie, która była byłą imperialną, która yy, yy, rozwijała tę swoją historię już po stronie Nowej Republiki, z którą my sympatyzowaliśmy, którą poznawaliśmy. Na koniec dostaliśmy pewien twist, no, ale on jakoś tam aż tak bardzo nie zmieniał tego. Dalej w drugim tomie ona jednak działała po stronie tych dobrych, a nagle mieliśmy zwrot o 180 stopni i drugi tom kończył się no w sensie już w środku, już tam w, w, w drugiej połowie był ten zwrot, gdzie wszyscy jej przyjaciele dowiedzieli się e, tej tajemnicy o niej, że ona tak naprawdę czynnie uczestniczyła w operacji popiół pierwszej, że nie odeszła wcześniej, więc tu mieliśmy ogromny zgrzyt, no ale najbardziej problematyczne dla mnie było to, że nie ma już dla niej miejsca w Nowej Republice i ona od, odlatuje w stronę Imperium znów. I ja trochę sobie nie wyobrażałem czytania tego trzeciego tomu, bo trochę nie wiedziałem, komu będę kibicował. Ja wiem, że Fried nie przedstawia tego w żadnym momencie w sposób czarno-biały, nawet w przypadku postaci, których nawet nie znamy, no bo tutaj też mamy ten wątek zaprzyjaźniania się cały czas. Wyl do tego dąży, przecież jest kilka dni, gdzie oni rozmawiają sobie ze skrzydłem cienia i, i, mhm. i Wyl chce pokazać się, że wszystko jest szare, że każde y, po jednej i po drugiej stronie są ludzie, którzy po prostu robią swoje. No ale wiesz, teraz jak główna bohaterka miałaby nagle działać po stronie tych, kreślę cudzysłów, złych, to ja sobie nie wyobrażałem czytania tego tomu i, i jak ja będę go odbierał. I bardzo się cieszę, że Fritz się z tym szybko rozliczył i bardzo szybko przekazał nam czytelnikom, że ona no, zmuszona trochę tam poleciała, bo, bo nie ma dla niej miejsca już po tej stronie i że teraz y, próbuje doprowadzić do y, pokonania skrzydła cienia 204 pułku od wewnątrz. I okej, okay, dobra, już mówię, dobra, no to spokojnie. Te, te, te informacje trochę potrzebowałem i jej wątek po stronie Imperium... Nie wiem, jak ty to czytałeś, bo ja byłem przekonany, że Hera wie o tym, że ona jest po stronie nie. dobrych tak naprawdę. Nie, nie, nie, no. nie, nie, nie, nie. No Poczekam, no? to ci powiem, jak ja to czytałem. No bo e, Jerika wysyła sygnały i e, w, pe, jest tam powiedziane, że ona w jakiś sposób się podpisuje w nich. W sensie nie imieniem i nazwiskiem, ale daje znać, że to e, jest ona. Czy jakiś tam numer, czy coś ona pod, podaje w nich. I ja myślałem, że ta rozmowa, która pada między Herą na początku a... Kimś, nie pamiętam kim, że mamy kreta najprawdopodobniej u siebie, bo, bo ktoś nas zdradza, bo te, te, te droidy, które ich zaatakowały, kto, ktoś nas sypie. Ja myślałem, że to powoduje, że Hera nie chce powiedzieć... Eskadrze Alfabet, o tym, że jednak Jerika działa cały czas dla nas, no bo nie wie, kto jest Kretem. I ja myślałem, że, że ona wie, ale nie powie, dlatego gdy y, nasi bohaterowie zaczynają pościg za Jeriką, to myślałem, że tylko Hera tutaj ma świadomość, że właśnie oni nieświadomi ścigają kogoś, kto jest po naszej stronie. I dojdzie do tego starcia, w którym Hera nie będzie mogła uczestniczyć i powiedzieć tego. Czy nie? To ja to czytałem jakby inaczej, dlatego że mi się wydaje, że tutaj Hera o tyle nie ma wiedzy, że te informacje przychodzą z wywiadu. Pamiętasz, tam jest ta jedna narada, też, gdzie między innymi. No właśnie, to jest te taki osoby moment, że Hera myśli przez chwilę o Jerice, a w momencie, gdybyśmy jednak czytali jej myśli, no to powinno to paść w jej głowie, tak. tylko nie? I, a, i nie dlatego. Pada. Nie, nie, moim zdaniem to nie pada, bo tam nawet jest właśnie informacja, że przychodzą te informacje, tylko oni początkowo nie wiedzą, czy one są pewne, bo tam pamiętasz, że nawet jak oni zaczynają jakby ten pościg za 204 i faktycznie trafiają na ich ślad, no to, to tylko jest jasna sugestia że to wywiad skądś ma te informacje, ale nikt nie wie, czy one są pewne i czy się sprawdzą i dopiero jak zaczynałem się sprawdzać, no to wszyscy wiedzą, że okej, okay, coś jest na rzeczy i tak naprawdę to yy, moim zdaniem to Hera po prostu to wydedukowała na późniejszym etapie, nie? kiedy yy, Irika Quell się w którymś momencie ujawnia, no bo oni przecież bardzo długo nie wiedzą, że ona w ogóle przeżyła, No bo oni zakładają, no. że jest martwa i dlatego moim zdaniem też Hera nie, nie zakładała w ogóle, że to może być ona, bo oni, ona też zakładała, że Quel zginęła nad, w, w, na tej planecie tam w drugim tomie i dopiero w momencie, kiedy ona się ujawnia e, i tam się przedstawia z e, imienia i nazwiska w trakcie bitwy, no to w tym momencie to wydaje mi się, że to jest ten punkt, w którym Hera posklejała wszystkie te e, fragmenciki i, i to jest ten moment, kiedy się zorientowała, że e, to ona ich e, prowadzi do 204, ale to jest, to jest dopiero ten moment, czyli to jest tak naprawdę już mhm. ten moment, kiedy oni za nią e, lecą i tu już po prostu nie ma czas, czasu na reakcję. Nie? Jest jeszcze tam czas, bo oni lecą chyba chwilę później, w następnym starciu, ale no dobra, tak czy siak, możliwe, że nadal nie może powiedzieć, bo nie wie, kto jest kretem, a ten kret jednak do końca jest trzymany, on się ujawnia mm -hmm. tak, w tak, końcówce, tak, tak. także tutaj... Czy, czy tak bym to interpretował, czy tak, to, to, to żaden problem, bo podoba mi się po prostu to, jak Fried y, postanowił poprowadzić Quell. Natomiast no, dość szybko Quell faktycznie spotyka się z czas na Czadik i Skyros. I tutaj puentują się trochę te wszystkie trzy wątki tych trzech postaci, bo czas na Czadik, y, ona już się odkleja w tej pierwszej części całkowicie. Ona zawsze była tą taką rozsypaną trochę, trochę nastolatką mentalnie. Teraz idzie w stronę sekty, o której było w drugim tomie. I też mi się podoba, jak ten wątek sekty został ucięty w rozmowie z Natem. Z Natem że, to, mhm. no, że to tylko było tak naprawdę, chociaż przez moment może ważne dla czas, ale jednak to była tylko ucieczka jej. I spotkanie czas i Quell... Mi się bardzo podobało, bo e, czas jest zła, ona chce ją zabić, cały czas mówi, że ona ją zarżnie, ona jej nienawidzi. A, ale ja nie wiem, czy miałeś to cały czas z tył głowy, bo ja to jednak miałem. Na przykład, słuchałem recenzji Sewa y, kilka dni temu, i on y, mówił, że w końcówce jest wątek romantyczny między nimi, który nagle wypłynął nie wiadomo skąd. Że e, przecież nie było on był w, ogóle... w drugim tomie. No właśnie on był bardzo. W mocno. Drugim tomie się on bardzo mocno spiknęły. w drugim tomie był, dlatego ja cały czas miałem to z tyłu głowy, że ona może jej nienawidzi, ale ta nienawiść ma fundamenty y, właśnie. No bo się poczuła tym... osobiście zdradzona. Nie, ty tak. nie tylko jako członek eskadry. To tylko ona się poczuła zdradzona. Nie, no ja to tak totalnie no, czytałem, i dlatego że to na tym poziomie starcie, osobistym, nie? No to ich spotkanie pierwsze, gdzie czas zaczyna no, ją masakrować, zaczyna ją bić. To wszystko czytałem w taki sposób. I ona jej absolutnie nie zabija. Oni gada, one gadają ze sobą, ona ją po prostu no, dość brutalnie potraktowała fizycznie w tym momencie. Na początku nie bardzo chcę z nią gadać, ale tam nie ma egzekucji. One ją zabierałem ze sobą i mają dość długi taki przerywnik w głównej akcji e, między sobą, gdzie budują na nowo te relacje. Jerika, nie wiem czemu, cały czas nie chce jej tego powiedzieć i im w ogóle nie chce powiedzieć. To jest taki motyw, którego nie do końca rozumiałem. To niby jest motywowane, tłumaczone w jej głowie, ale nie wiem dlaczego ta rozmowa między nimi nie padła. Natomiast cały ten wątek, właśnie ponownego połączenia się Jeriki i Czas bardzo mi się podobał. Czy tu w ogóle ten wątek jest też bardzo zaskakujący, bo on jest nietuzinkowy i nawet tak formalnie, bo przecież to jest takie paradoksalnie uspokojenie po całym tym wielkim starciu nad Czadawą i, i, i ujawnieniu, właśnie, że Kuel żyje i tak dalej, i tak dalej, to dostajemy moment taki spokojniejszy. I on jest mega ciekawy, bo tak jak mówię, ja totalnie też czytałem to w tym kluczu takim osobistym, personalnym tej zdrady. Ale podobało mi się, że mamy tutaj zbudowanie od nowa zaufania. Bo mi się wydaje, że to, że Quell i nie chce powiedzieć, to jest właśnie kwestia braku zaufania. Że ona ma świadomość tego, że, że, to że one teraz są powie, w takim to... miejscu... To tak, tylko to, to podpali ten ląd, nie? Do, dokładnie tak. Jeszcze że, nie jest o, ten moment. No. Że, że po prostu one by nie zareagowały w taki oczekiwany sposób, czyli uwierzyłyby jej i na przykład chciały pomóc, tylko nie, nie wiem, albo by od razu sprzedały jej kulkę, albo by uznały po prostu, że kłamie albo hachmęci czy cokolwiek innego. I mega mi się podobało to, że dostajemy taki... Motyw właśnie misji na odbudowę zaufania, tym bardziej, że no, tutaj no. też mega ciekawą rolę ma Kairos. Bo no, to, to jest, to jest to w ogóle nie tuzinkowa ważny postać, jej wątek. Nie? Nie? Mhm. i czas to jest jeden element, ale to wszystko kręci się wokół Kairos i to też jest podbudowane wcześniejszymi wydarzeniami, bo wątkiem Kairos i tego Aldena. A Adan, Adan, o. Adan, no wiemy o kogo chodzi, nie? Mhm. To, że on y, zrobił jej transfuzję krwi, to jak to jest odbierane przez jej naród i przez jej rasę i przez nią, to dlaczego te relacje między nim a nią były takie i dlaczego teraz jej relacje między nią a Jeriką są takie, bo to jest jej siostra krwi i to wszystko jest fajnie zbudowane, ale to, że w końcu y, dostajemy wyłożone karty o Kairos, tylko niby wyłożone karty, ale jednak tak nie do końca, bo tu ani nie pada nazwa tej planety, ani jakieś szczegóły. Tutaj wszystko w zarysie, ale wystarczająco. I, i ten, ten cały wątek niby uspokojenia, bo to jest faktycznie taki, takie, taki, że możemy sobie przysiąść na chwilę, nie? Po, po tych, wojen, między tymi wojennymi wydarzeniami, ale jaki to jest super ten rozdział, czy część, czy fragment książki. Tak, no bo to jest na, super rzecz na takim podwójnym Poziomie. Po pierwsze, światotwórczo, bo ty mówisz, że tutaj nie ma jakoś bardzo dużo szczegółów, ale to jest właśnie idealnie zbalansowane, żeby nie ma dostajemy... takich encyklopadycznych szczegółów. Tak, nie? no właśnie o to chodzi, nie? że wiesz, że jakby nie ma, nie ma takich rzeczy, które są nam niepotrzebne w tym momencie, ale kontekstowo wszystko, co powinniśmy wiedzieć, do, dostajemy i to jest jakby doskonale spuentowane na podstawie różnych takich mikrowątków, które były we wcześniejszych tomach. To jest właśnie to, co ja powiedziałem, że czuć, jak Frit miał to rozplanowane, bo wiesz, tutaj i wątek Cerna Dana i przecież ten wątek, kiedy wsadzili półmartwą już Kairos do Bakty w do drugim Bakty, tomie. Do Bakty, ściągnęli z niej ten kombinezon, który cały tak, czas tak. Miał. Dowiadujemy się, czym był w ogóle ten kombinezon. No dokładnie, dokładnie tak. Nie, to, to, jest, wiesz, to nagle ci się łączy wszystkie te, te takie mikro rzeczy, które wydawało się, że to jest tylko takie edgy cool, nie na zasadzie, że po prostu mamy mroczną m, jakąś obcą, która... Jakąś taką asasinkę. Tak, tak, dokładnie, nie? Że, że to po prostu do, do tego to się sprowadza, to nagle się okazuje, że to wszystko ma podbudowę po prostu jakby w wierzeniach tej rasy i we wspólnych przeżyciach też na linii Kairos cerradan i to było naprawdę fantastycznie, tym bardziej, że to jest niby spokojniejszy motyw, ale tutaj też jest ile napięcia, nie? bo wiesz, przez to, że nagle dostajemy coś tak, no, trochę od czapy, no bo ja naprawdę nie spodziewałem się, że nagle my polecimy na planetę Kairos i że w ogóle właśnie się pojawi jakiś wątek krwi, no bo jak tam Kairos rzuca, że ona ją osądzi, no to ja zakładałem, że to chodzi o, że ją Sądzi po prostu za zdradę, a nie za... a nie że ją osądzi właśnie gdzieś tam na, na bazie wierzeń swojego ludu i przez to też kompletnie nie było wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie, no bo to mogło być tak, że nie wiem, że Kairos odejdzie albo, że Kairos zginie w którymś momencie, albo, że w ogóle, nie wiem, no, no ktoś z tej trójki odpadnie, nie, a tutaj no właśnie doskonale to zostało napisane, no i... i też ja trochę znów wybiegając, bo to nam się zaczyna wszystko łączyć. Powiem ci, że bardzo mi się podobało to sparowanie Quell z Kairos do samego końca. Ta ich wyprawa na korusant mm -hmm. i, i to pożegnanie Kairos. No, fan, fantastyczna rzecz, naprawdę. No, w ogóle, że te, te, te trzy postaci to możemy zakończyć już je do, do finału samego, dojechać z nimi. To, co tutaj zostaje nam pokazane w tym rozdziale jest fantastyczne. Tak jak mówisz, te wszystkie drobne elementy wcześniej, jeszcze nawet przed pierwszym tomem, czyli pobyt w więzieniu Kairos i Adana i jak to wpłynęło na dalszy ciąg to e, mamy, mamy zarysowane e, całą tą rasę, tą planetę, jak ona działa, jak Kairos znalazła się w tym więzieniu imperialnym, jak ona trafiła do, ostatecznie, no finalnie do tej e, eskadry i dlaczego to robi i, i, i ten jej kombinezon i dlaczego teraz wygląda tak. To wszystko jest e, świetne, a oprócz tego i tak mamy tajemnice, tylko nie tajemnice takie, jak nam się wydawało właśnie, tak jak mówisz, że to jest postać zamaskowana, jakiś zabójca, cichy zabójca, przyjaciel, nie wiadomo dlaczego. Mamy masę innych tajemnic. Co to jest za rasa? W ogóle nie wiemy. Ona przecież jakoś w głowie wytycza ścieżkę nadprzestrzenną. Kim ona jest? Totalnie czysta karta. Teoretycznie do rozwijania praktycznie bardzo fajnie jakby tak została pozostawiona. I zakończenie Kairos... To jest po prostu coś e, przepięknego. Już na Korusant, jak ona ostatecznie jednak dochodzi do transformacji, my nie wiemy już jak ona wygląda i ona znika. To jest fantastyczna rzecz, bo tak jak dostajemy te ostatnie zdania o wszystkich postaciach, tak co się stało z Kairos nie wiemy. I, i to jest e, super zakończenie tej postaci. Mhm. Tak, tak, to jest fantastycznie poprowadzone, bardzo ciekawy, nietuzinkowy wątek i też jak mówisz, że żeby się od razu rozprawić z tymi postaciami, to ja Ci powiem, że i podobało mi się w sumie, jak została poprowadzona czas na czadik, bo ona była właśnie taką, tak jak Ty powiedziałeś, trochę mentalną nastolatką, taką rzucającą się od krawędzi do krawędzi, szukającą śmierci, szukającą jakoś spełnienia, ale tutaj też to czuć, że to jest wszystko właśnie czymś podyktowane i podobało mi się właśnie, jak ona ostatecznie gdzieś tam się pogodziła sama ze sobą, pogodziła się z Quell, pogodziła się ze Skadrą, jak postanowiła jednak przeżyć i dla mnie to, że my widzimy właśnie no jakieś tam dalsze życie, wspólne Quell i y, czas na Czadik. Dla mnie to było też y, w porządku, bo to tak jak mówisz, to, no. to nie jest jakieś super, super happy end, no bo widzimy, że one jednak żyją cały czas z tym piętnem, y, że, że Quell jednak y, no jest tą byłą imperialną, y, no ale mamy dwie połamane y, kobiety, które no gdzieś tam znalazły oparcie w sobie i, i, i to jest jakoś tam krzypiące Sumie. Mm -hmm. Mi się bardzo podoba zamknięcie tych dwóch postaci. To, że one muszą się pogodzić obie z tą swoją przeszłością. Nie tylko imperialną, ale też właśnie tej, tego ludobójstwa i tych wielu rzeczy, które cały czas gdzieś tam w nich siedzą. Ten wątek, czas nastolatki, która chce być nową Jean Erson na samym początku, potem już ma świadomość, że to już nie jest czas bohaterów, że teraz ginięcie podczas bitwy to już nie jest chwała i, i, i pieśni śpiewane przez następne pokolenia. To, ten jej senk, ta, ta, ta, ta, ta, ta jej wizja, to przerażenie, to chyba było, chyba to było w pierwszym tomie, albo w którymś tutaj też to powraca, że jak będzie wyglądał dzień po wojnie, gdzie się budzi no, no. i nie ma co ze, co ze sobą zrobić. Tutaj to jest tak rzucone w pigułce na końcu, że ona faktycznie trochę się miota, trochę nie wie co ze sobą zrobić, trochę jest nikim, trochę nie ma miejsca dla niej, no i właśnie, że jedzie do tej Jeriki, prowadzą jakiś warsztat Jerika uniewinniona, nie do końca, bo z ograniczeniami różnymi obywatelskimi, ale że sobie znalazły ten swój kącik gdzieś tam na zadupiu galaktyki, reperują sobie stateczki i żyją sobie razem i może już się pogodziły, może cały czas jeszcze próbują um, pogodzić się z przeszłością i jakoś to um, do końca życia przeżyć. Nie? Fantastyczne zakończenie. Czy wiesz, to jest w ogóle jedna z rzeczy, której ja bardzo cenię w tym tomie, ale ca w całej tej trylogii w sumie, że tutaj cały czas unosi się, a w cenie zwycięstwa wyjątkowo mocno nad nami ten duch co po wojnie, bo to jest w sumie ciekawa rzecz, nie? że my jakby nawet tak trochę jako taki kulturowy trop no, zwykliśmy no tak, to właśnie obserwować... Nie? Tak, tak. Zwykliśmy kibicować tym bohaterom w tej sytuacji granicznej, właśnie doprowadzenia do, do e, obalenia jakiegoś dyktatora, nie pokonania jakiegoś potwora, e, wygrania bitwy, ale no, no właśnie trzeba mieć no, z tyłu potem głowy. Potem przechodzi kolejny przecież... dzień i kolejny. No dokładnie, dokładnie. Nie? To jest trochę to, co, o co ja mam cały czas jakieś tam pretensje, że y, no, mamy ten przeskok na linii Han Leia, y, pomiędzy filmami i w zasadzie to jest no, w niewielkim stopniu poruszone i, i obudowane, a ja naprawdę bym y, chciał, żeby jakiś sensowny autor czy autorka coś z tym fajnego zrobili, no bo, no bo to jest zwyczajnie dla mnie też interesujące, nie? że po mhm. y, te, tej burzy przychodzi zawsze y, to uspokojenie i no, dla tych postaci, którzy no nawet jeżeli nie tak jak, nie wiem, Quell nie byli ludobójcami, no to oni wszyscy robili rzeczy no z którymi pewnie w czasach pokoju nie będzie im łatwo się pogodzić, nie? I, I mówię, to pytanie, które się unosi nad wszystkimi postaciami, nad wszystkimi, łącznie z Herą, która przecież tutaj też rzuca w którymś momencie, że dawno nie widziała syna, a, a, a chce wychować syna, chce właśnie się odciąć od walki, przestać, uganiać się za imperium, no, to jest doskonała rzecz, bo to, to jest coś, co z czytelnikiem zostaje, nie? Bo to jest taki, taki niby kamyczek rzucony, który po prostu, no a przynajmniej ze mną został. Nie? Ja cały czas gdzieś tam myślamy, do tego wracam. No tak, no ale z Herą jest trochę inaczej, bo y, oni wszyscy już faktycznie, definitywnie w zasadzie kończą z tym wizerunkiem, który widzimy przez te trzy tomy. A Hera widać, że to jest jednak zakończenie rozdziału, a nie zakończenie całej części, czy całej jakiegoś ogromnego fragmentu życia. Ona chce zamknąć ten rozdział, ale nadal jest y, tą przywódczynią, to jest ta Hera, którą znamy. Bardzo mi się podobało. Ja przecież po drugim tomie mówiłem, że gdzie jest ten Jason, nie? Że po prostu dziecko Widmo, Widmo 7 się nabijałem. Że, że on po prostu zniknął. I tak jak to powiedziałem w jednym podcaście, tak pojawił się w Wasoce, tak tutaj też jest wspominany jest. Ona o nim mówi. Mm -hmm. I tak, o tak. nim i o nie wspomina. To też jest fajne, że, że to wraca w jej, w jej myślach. Eee, i, to, I to jest Hera taka stuprocentowa z rebeliantów, która jest już na innej pozycji, ale jej wątek jest akurat inaczej puentowany niż innych, bo no ona idzie dalej. Nie? No to, to jest... To nie jest zakończenie dla niej. To jest zakończenie rozdziału. Rozdziału mhm. Imperium. Tak, tak. Totalnie. To Natomiast... Co, do panów. Do panów. Na okładce mamy Wyla Larka, czy Wylu Larka. I tu jest szybsza piłka, bo on... To jest Wylu taki, jaki był. On bardzo chce... Mm, być tym dobrym Wylem. On bardzo chce, nie wiem, pokojowo jakoś pogodzić się, słownie zakończyć ten konflikt, nie brać w nim udziału, nie wiem, nawet, no, to jest taki Wylu, ten, ten młody chłopaczek, który przemawia do, do wrogów. No, o, słowa, słowa nie miałem. Ten motyw, gdzie on tutaj się łączy podczas obleżenia Czedawy i, i, i wszyscy zaczynają opowiadać sobie historię i, i źli, i dobrzy. Zaczynają rozgrywać tam sabachów, czy coś przez messengera swojego, no to prowadzi po pierwsze najpierw do tego starcia z Soranem Kajze, bo tutaj mamy bitwę 1 na jeden, która też jest fajna, mhm, po super. drugie do wycofania się Wyla, które jest zaskakujące, nawet jak na tę postać, bo on w kluczowym momencie mówi pas, mówi dość. To jest kolejna bitwa, kolejne starcie, kolejni ludzie zginą, a nic się nie zmienia. I my dostajemy, bo chyba wcześniej o tym nie było, o tej z, ilu ich tam 120 z planety. Nie, którzy... było, było. To było, znaczy to było. Było o tym, ale nie było o tym, że on jest ostatni, czy było, że on A jest nie, ostatni Nie, nie, z nich, to tego nie, to który tu się dowiedzieliśmy. Cały czas nie powrócił. No i on stwierdza, że to jest moment, żeby powrócić, tylko stwierdza to w, w krytycznym momencie, gdy lecą na Jacku, że on tam walczyć nie będzie. No i to budzi złość, głównie u Nata, który, to u jego ludzi, u wszystkich. I tak trochę. Nie mam rozwinięcia, dlatego. Znaczy, wiesz to y, dla mnie tak, to, to, ty mówisz, że to jest no, ta postać, którą znamy i z jednej strony tak, z drugiej strony y, mi się podoba to, że y, dostajemy postać, która dojrzała do przywództwa y, w pewien sposób. No, bo no tak, on to je, też jednak... istotne, że on tu jest y, dowódcą po odejściu Jeriki i po rezygnacji Nata z tej funkcji, bo on tego nie chce robić. Dokładnie tak I, i to mi się podobało, że dostajemy gościa, który właśnie no, od początku nie chciał być tym przywódcą, on chciał być tym pilotem, realizować po prostu zadanie, zaprowadzić pokój w galaktyce i tyle, a teraz nagle musi przejąć dowodzenie, musi zarządzać tymi ludźmi i bardzo mi się podobało to, że to jest właśnie takie wszystko cały czas nie tuzinkowe, że to nie jest tak, że on jest jakimś super dowódcą, ale on się stara być super dowódcą, tak jak wszystko co robi stara się, żeby było właśnie dobre, z braku lepszego słowa i no Podobała mi się droga tej postaci, podobało mi się to, że wyzwał Kaizę na pojedynek, co prawda to jest taki bardzo filmowy motyw, ale, ale też jakby czymś podyktowany, ja, ja totalnie kupowałem o co tutaj chodzi, tym bardziej, że tutaj widać, że on trochę robiąc to, co zrobił, zadziałał wbrew sobie, nie? No bo tak naprawdę no, obiecał coś Soranowi Kajze, wiedząc dokładnie, że to się nie, jest, nie wydarzy, nie? że to nie będzie żaden pojedynek jeden na jeden, tylko że nad Tencent i spółka wykorzystają to, żeby właśnie przychylić szale zwycięstwa na stronę Nowej Republiki. I ta jego decyzja o tym, żeby się wycofać, ona jest nagła, ale ja ją też rozumiem, bo mhm. jednak my mieliśmy tą drogę tej postaci, też mieliśmy właśnie ten wątek tej jego planety, tej 120 i tak dalej, i tak dalej. I ja o tyle jestem w stanie to zrozumieć, że my wiemy coś, czego nawet ta postać jeszcze nie wiedziała, że właśnie to nie jest tak, że to będzie ostatnia bitwa. Nie? To jest Kasus Herry, nie? gdzie, tak jak mówisz, no, wszystkie te Aha. postaci ze skadry, one kończą swoją drogę, ale dla Wyla to jest, to, to nigdy nie byłoby dobrego momentu. On musiał podjąć decyzję w którymś momencie, że to jest jego ostatnia bitwa, a on w starciu z Kaizę praktycznie zginął, nie? No bo on się uratował cudem i myślę, że on też miał świadomość tego, że jeżeli wrócić, to, to, to teraz, bo lepszego momentu nie będzie, gorszego też nie będzie, a każda kolejna bitwa to, to może doprowadzić do jego śmierci, a też ma świadomość tego, że to jak na przykład Nad zachował się właśnie nad Czadawą i jaką postacią jest, to że on nie chce ale kiedy wyl się wycofa, to on podejmie tą pałeczkę i, i właśnie poprowadzi eskadrę do walki, także to, także to jest fajne. No i, i na pewno ciebie też rozbawiły orły niczym we Władcy Pierścieni w, final, w wątku, w wątku Vela, bo to było, było też przeurocze i, i, i takie ogrzewające serce, jak nagle widzimy te, całą tę 120 kę na tych latających stworach, którzy na Jacku wyszukują rannych pilotów. Aha, ale no mówię, no to jest mocno nieszablonowe, a ale też mnie nie zaskoczyło jakoś, ale bardzo fajnie to jest ponownie poprowadzone, bo postać, która jest na okładce, postać, która rosła na przywódce, w pewnym momencie mówi pas i on mówi najpierw do swoich ludzi dlaczego to zrobił, dlaczego uważa, że nie powinniśmy walczyć i wy też nie powinniście ginąć i mówi mądre rzeczy, ale wszyscy go w tym momencie nienawidzą, tam wszyscy chcą zabijać, walczyć z imperium, roznieść je, potem on to mówi już do wszystkich przez komunikator i, i po jednej i po drugiej stronie mają go za tchórza, za, za no, traci szacunek tak naprawdę wszystkich. To, że on został na tym statku, okazuje się to też pewnie wytrych fabularny, potrzebne. Chociaż nie, ostatecznie, o, nie, ostatecznie on przecież. nie robi, nie? No, Mamy... on walczy z tym kretem, odkrywa kreta, ale kret doprowadza. Doprowadza, swoją, tak, tak. No w, ty, do w tym finału, sensie także, nic nie robi, nie? Bo no, nie, nie zapobiega Nie udało temu, nie? mu się. I potem dostajemy tę puentę, gdzie Wyl zostaje ostatecznie politykiem. E, no, rozmawia z Czas, rozmawia z Jeriką. E, ale jest nadal tym takim na marginesie, pomimo tego, że oni wszyscy już zakończyli ten swój rozdział życia i to jest fajne. Tak, to jest fajne i mi się też podoba ten finał, bo właśnie jak przechodzimy do tej tytułowej ceny zwycięstwa to się okazuje, że nawet ten idealista Willu Lark też ma problem z odnalezieniem się w tym społeczeństwie po wojnie i w sumie ten jego awans na senatora to jest bardzo ciekawy motyw, bo jednak wiesz, no, nagle okazuje się, że to, co on próbował przez całą tę trylogię robić, czyli pracować z ludźmi, nad ludźmi, też nad ich postawami i, i zmieniać właśnie trochę słowem, no to okazuje się, że być może właśnie Senat to jest takie miejsce idealne dla tego rodzaju postaci, która, mm -hmm. dla której słowo jest orężem. Nie? I, I ta wiara w ludzi, wiara w to, że można coś słowem zmienić, no to no, no gdzie jak nie w Senacie, w teorii. Chociaż wiemy, jak, jak to w polityce jest. Okej, okay. no i został nam nad Tencent. Bardzo fajna postać od początku, bo taka totalnie na dwóch biegunach postać. My wiemy, jaki on jest, my wiemy, ile on ma grzeszków z przeszłości i bieżących. On przecież, on wiedział o, o tym, że Quell, brała udział w operacji popiół. Miał za to płacone, żeby, żeby nie mówić o tym. I, I to była taka postać. I on też rośnie na, nawet nie tyle na dowódcę, bo on tym dowódcą rzadko kiedy zostaje, aczkolwiek w każdej bitwie przejmuje te rolę, ale od samego początku jest tym bohaterem. Bohaterem, który zawsze robi coś, zawsze ratuje dzień. Inni giną, on dokonuje czegoś, o czym są pie śpiewane pieśni. I tutaj też cały czas tak jest. Ostatecznie no, przejmuje te rolę dowódcy. Ma tę rozmowę chyba z Herą Syndulą co po wojnie, że kim on mhm. może zostać, że będzie za biurkiem siedział, że będzie zajmował się wywiadem, że y, będzie szychą po tej stronie. No i on bierze udział w tej bitwie, dokonuje heroicznych, bohaterskich czynów, zostaje bohaterem, ale finalnie pokazuje jednak swoją twarz. W momencie, gdy yy, według niego kończy się jego rola, gdy wie, że no jest, ma już tak zniszczony statek, że dalej też lecieć ciężko, no ale inni ze, w zniszczonych statkach lecą, on udaje awarię i zaczyna szukać yy, poległych albo ocalałych. I to też jest fajne. No i jego zakończenie jest przecudowne. Gdy dowiadujemy się, co on będzie robił po wojnie, yy, gdzie, ja nie wiem, czy on, w sumie te, tego nie, nie odczytałem, czy on nadal dla Nowej Republiki działa i to jest jakaś będzie jednostka yy, wyrzutków yy, Parszywa Dwunastka pod wodzą NATO, ale działająca dla Nowej Republiki, czy to jest jakiś jego autorski projekt, bo ja tak to odbierałem, ale potem chyba w jakiejś recenzji czytałem, że to yy, jakiś, nie wiem, oddział Nowej Republiki. Ale... Ja, cię, ja tak zrozumiałem, że to jest oddział jakiś tam dla wywiadu, bo tam tak można taką sugestię chyba wyczytać, nie wiem, z rozmowy Wyla z kimś, jak on tam mówi, że właśnie, że wiedzą, że coś nadrobi, ale nie wiedzą, czy żyje i, i jak to wygląda, więc ja to tak odebrałem właśnie, że to chyba była, no pracuje w wywiadzie, ale tak jak on lubi, nie, czyli nie za biurkiem, mhm. tylko właśnie hachmęcąc gdzieś tam w szarej strefie. No, No, ale to jest właśnie ten jedyny chyba bohater którego losy chciałbym dalej poznać. No bo Kairos ja bym chciał, żeby to zostało zamknięte. Nigdy nie będziemy wiedzieli, czy postać, która właśnie się pojawiła w jakiejś historii, czy to nie jest Kairos. E, niech to nie będzie już rozwijane. To jest idealny finał. E, Will jako polityk, no, to pewnie nie byłoby ciekawe. On może się pojawiać gdzieś, ale już nie jako postać kluczowa. Jerika i Czas mają już zakończoną historię. E, raczej mnie nie ciekawi, jak będą naprawiać statki gdzieś tam na zadupiu galaktyki. Anat ma właśnie ten wątek, który z przyjemnością bym sobie poczytał dalej. Tak, no to jest taki samograj pod właśnie taką przygodówkę z, w, no z, w, w stylu parszywej dwunastki właśnie, nie, bo to, to idealnie, nie? Mamy ludzi, którzy robili złe rzeczy, zbieraninę jakichś tam wyrzutków, którzy żadnej pracy się no, no, bo nie, nie boją No bo to nie są tylko z Nowej Republiki. W zasadzie on tutaj werbuje kolesia, który jest... Z 204, nie? No, z 204. Byli przez tak, całą tak. trylogię przeciwnikami. Tak, tak. I, I wiesz, i mi się wydaje, że to jest naprawdę coś, co by mogło być takim samograjem, bo to też by mogło fajnie działać, bo to jest taka ekipa, która by mogła no, no właśnie tak jak tego rodzaju przygodowe historie właśnie o jakichś niedopasowanych oddziałach specjalnych, bo oni by pewnie mogli i infiltrować i, i, i walczyć w jakichś mniejszych, lepszych, większych bitwach i e, robić jakieś, nie wiem, operacje finansowe pewnie z jakimiś syndykatami. No, i mocno poza prawem i każdy z nich znów ma złe rzeczy na sumieniu i to znów nie są szablonowi bohaterowie nowej przygody, e, także to mogłoby być fantastyczna rzecz. W rękach tak. na przykład Aleksandra Frida Tak, totalnie tak i, i ogólnie no to jest fajna postać, bo ten Sand mi się podoba o tyle, że to jest właśnie postać taka bardzo bezpośrednia. My, my wiemy jaka to jest postać, że to nie jest postać właśnie heroiczna tylko ona bywa heroiczna, czasem wbrew sobie, czy, czy przypadkowo, ale to jest właśnie fantastyczne, że on jest taki w tym bezpretensjonalny, że on jakby nie udaje kogoś, kim nie jest, nie? Tylko tylko stara się z jednej strony czerpać z życia i wychodzić zawsze na swoje, ale, ale kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania, to, to staje na wysokości zadania, nawet jeżeli właśnie to nie zawsze mu przyniesie chwały, bo dla mnie taką, taką właśnie rzeczą w tym stylu to była ta rozmowa z czas na czadnik, nie? Kiedy on celowo ją prowokuje, żeby niejako odebrać jej to, to zakorzenienie w tych sektach i, i i mhm. trochę ją uwolnić od tego i, i to jest super, nie? bo to pokazuje, że on właśnie jest materiałem na dowódce, ale na dowódce takiego nie, nietuzinkowego, nie? który właśnie będzie wiedział, jak tymi ludźmi swoimi pokierować. No i tyle, no. bardzo fajna postać całościowo. Mhm. W tej książce na wyróżnienie zasługuje jeszcze fakt, ja w pierwszym tomie, gdy Nat e, robi swoją akcję na sam koniec, gdy on się ma rozliczyć z Nestorką i jednocześnie ściąga dane i pojawiają się tam różne nazwiska, to wtedy trochę tak żałowałem, że tam nie ma żadnego nazwiska z komiksu pilocitaj i mhm. mówiłem, że to by było fajne, że, że sprawdziłem celowo, czy, czy cokolwiek się powtarza, takie drobne powiązanie. No ta książka to naprawia, bo tutaj Pojawia się postać z pilotów Taj, i to nie jako powiązanie, a całkiem ważna, istotna postać Teso Brusz i to jest też fajna rzecz, że zawiązujemy ze sobą te rzeczy, które no, fabularnie były ze sobą zawiązane, ale nie takimi nitkami. Tak, tak, no to jest y, y, też ciekawa postać, nie, no, bo to jest w zasadzie dowódca 204 po y, Sorany Kajze w którymś momencie i y, samo to mi się podobało, ale też podobało mi się to, że na przykład właśnie ta postać, którą rekrutuje y, nad w y, końcówce, no to też jest postać właśnie z komiksów. Nie? Bo to jest ten Bansuro, um, czyli postać, która też w pilotach Time mignęła. I, i, I to mówię, to jest, to jest sympatyczne, nie? to są takie smaczki, ale znów mogę nawiązać tylko do tego, co powiedziałem wcześniej. Im więcej tego rodzaju powiązań e, dobrych, e, nie, jakoś nienachalnych, e, tym lepiej. Dobrze, podsumowując, ta książka ma 590 stron, czyli to jest znów konkretna cegła gwieznowojenna. E, najdłuższy tom z tych trzech, e, no i no pokaźny, pokaźna książka. Nie przypominam sobie, czy była jakaś książka w tym Nowym Kanonie, w której byśmy chociaż raz nie wspomnieli, że no kilka stron można by wyciąć, że trochę za bardzo napompowana, bo to jest jednak taka pieśń przewodnia tych podcastów po Nowym Kanonie, że te książki, nie wiem dlaczego, zawsze są grube. Tak jak kiedyś potrafili zrobić książki na 200 stron, tak tutaj jakoś, nie wiem, jakby odgórnie narzucone, że one jednak muszą mieć swoją objętość. To jest chyba pierwsza książka, gdzie ja nie powiem takich rzeczy. Bo te 590 stron, ja mam wrażenie, że tutaj tu, tu, tu nie ma niepotrzebnych stron, ale może to jest tylko wrażenie. Może to dlatego, że ja tak lubiłem te, tych bohaterów, tak już polubiłem te historie. Byłem w to jednak zanurzony głęboko. Pomimo tego, że minęło rok, ja wszedłem w tę książkę bezproblemowo. Pamiętam, z drugim tomem tak nie miałem. Ja musiałem cały pierwszy tom przekartkować na nowo i ułożyć sobie tych bohaterów, te historie, wszystko przypomnieć. Teraz zacząłem czytać i po prostu w tym byłem po E, I nie miałem ani razu takiego momentu, że czegoś nie pamiętam, czegoś nie wiem, czegoś, coś, coś mi przeszkadza albo czegoś jest za dużo. 590 stron e, fantastycznej przygody, którą od pewnego momentu ty mi o tym powiedziałeś, że jak dojdę do pewnego momentu to już w zasadzie książki nie odłożę i tak było. Ja te ostatnie nie wiem, 250 stron przeczytałem e, niemalże na raz i w tym momencie, już zakończę podsumowanie dodasz od siebie jeszcze dwa zdania w tym momencie Aleksander Fried w zasadzie jest u mnie numerem jeden w Gwiezdnowojennych książkach aczkolwiek napisał tego niewiele No do, do, do, jeszcze do niedawna Claudia Gray była tą moją numer jeden ale jej się trafiły przeciętne albo, albo normalne książki O natomiast Aleksander Fried no czytałem jego cztery książki Kompania Zmierzch była gorsza z tego co pamiętam ale też była niezła. Natomiast Łotra 1 cały czas nie czytałem, bo, bo, bo trochę nie chcę, ale wydaje mi się nadal, że Frit jest idealnym autorem do tej książki i to może być naprawdę bardzo dobra książka, jak ktoś lubi adaptację. Natomiast Eskadra Alfabet jest rzeczą fantastyczną i ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnie zdanie Aleksandra Frida w Odległej Galaktyce. No tak, no, moim zdaniem to, to że to jest tak gruba książka i tego się nie czuje. to jest po prostu nawet samo ułożenie tej powieści, bo jednak wiesz, mamy to poszatkowanie na postaci od w zasadzie dosyć wczesnego momentu każdy robi trochę co innego i po prostu to się chłonie, no bo mamy taki, taka, taką naprzemienność tych wątków, więc żeby kontynuować wątek danej postaci, no to trzeba przeczytać fragment o innej i to po prostu człowieka wciąga i ja miałem także nie wiem, przeczytałem 60 stron jakoś mi to nie zażarło, ale jak wróciłem do tej książki, to ją przeczytałem chyba w 3 dni i, i po prostu też się nie mogłem oderwać. Fantastyczna rzecz, bardzo dobrze napisana bardzo dobrze zaplanowana i, i no mówię dla mnie to, to naprawdę będzie wzór nie tylko książki gwiezdnowojennej, ale w ogóle takiej dobrze kompleksowo przemyślanej trylogii, bo wydaje mi się, że to też jest klucz, że to co powiedziałeś w którymś momencie że cena zwycięstwa działa tak dobrze, dlatego że my zżyliśmy się z tymi postaciami, ale to nie jest tylko tak, że my te postaci znamy, że po prostu już pamiętamy kto to jest i, i, i tyle, tylko tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które nam wraca, takich, które nam się wydawały nieistotne, nie wiem, ja narzekałem trochę na wątek sekty w drugim tomie, który okazał się istotny, który miał sens, który, który no, zostało pokazane przez Frida czarno na białym, że to było po coś. I tak bym mógł wymieniać no, mnóstwo innych rzeczy, właśnie, nie wiem, wątek Kairos i, i jej powiązania z Adanem, wątek Nata Tencenta i właśnie jego zachowania nad Pandam naj i tak dalej, i tak dalej. No, tu jest mnóstwo rzeczy, które procentują No i, i Cena Zwycięstwa to jest fantastyczna książka w no, bardzo dobrej trylogii. No, polecamy, tak jak słychać. No, absolutnie najlepsza rzecz w tej chwili w Nowym Kanonie. To jest, kurczę, pokazuje mi taka trylogia że brakuje fajnych serii w nowym kanonie, no bo mamy trylogię Koniec i Początek, mamy trylogię, dwie trylogie Trauna, no jedną czytaliśmy, drugie jeszcze nie, ale raczej ten nowy kanon celuje w jednostrzałowce. A stary kanon ciągnął jednak długie serie. No mamy Wielką Republikę, ale to jest zupełnie inna seria. Zupełnie inaczej rozplanowana, ułożona, eee... no coś zupełnie innego i po, takim, po takiej eskadrze alfabet naprawdę chciałbym znów się na dłużej zanurzyć tak, żeby to był serial, a nie, a nie jednostrzałowiec. No miejmy nadzieję, że Aleksander Frit nam jeszcze czegoś dostarczy, albo jakiś inny autor równie dobrze. No, równie dobrze to mu pewnie nie wyjdzie. <śmiech> Zresztą Aleksander Fritt też postawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Ciężko mu ją będzie przeskoczyć. Dobrze, prawda. Bardzo się cieszę, że to skończyliśmy i to bardzo również. polecamy, jak ktoś posłuchał do końca. I, I dziękuję Ci za tę rozmowę i za te no z mojego punktu widzenia dwa lata zaczynałem czytać w covidzie. <grystanie> tak, tak, tak, dzięki również. No i cóż, zabieramy się za kolejne zaległości pewnie. Tak jest. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over.